Serdecznie witamy w dzisiejszym Kaszana, podcaście. Kaszana, chodź tutaj. No. Też się wypowiedz. Serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście. I zapraszamy na urodziny podcastu nie tylko dla orłów. Będzie się działo. Dużo ludzi przyszło. Katarzyna kręci, Paweł nagrywa. Filip w centrum uwagi. Żuję gumę, bo podcaster, jak to Paweł powiedział wczoraj w samochodzie, bo już się widzimy i widzimy, że ho, ho. Podcaster powinien mieć świeży oddech. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Zatem serdecznie zapraszamy na dzisiejszy podcast. Witamy Was w ogóle z pięknego miasta we mgle. Na szczęście jest mgła, bo to miasto jest tak piękne, że aż kuje w oczy. I, i tyle. I zapraszamy dalej w takim razie. Katarzyno, daj y, głos. Dzień dobry. mamy <grym> kobiety <grym> i to jest podstawa egzystencji. Jeden raz do roku Twoje święto masz, więc przyjacielu, czemu masz twarz. Znów cały rok przeminął twój wyjątkowy. Twoje urodziny zebrały tutaj nas Twoje urodziny zebrały tutaj nas Podnieśmy wszyscy kieliszki szybko gazem Za to, że jesteś, że jesteśmy tu razem Tylko się nie przejmuj, że znów ci rok przybyło W sercu jeszcze nie jesienia, By pola ci się żyło W sercu jeszcze nie jesienia Mamy dzisiaj 325 dzień roku 21 listopada do końca roku pozostało nam tylko 40 dni, a dzisiaj swoje święta obchodzą Albert, Elwira, Gelazja, Gelazy, Heliodor, Janusz, Kadok, Kolumbian, Maria, Regina, Rufus, Fadosław i Wiesław. E, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, Światowy Dzień Telewizji oraz Światowy Dzień Bez Telewizji. Pan zamawia telewizor? Nie, nie, nie, nie, nie, kontrolowana. nie, nie, nie, nie, z nie, nie, kontrolowana. nie, nie, nie z czerwnego Detroit. Nie. Zapytałem właśnie, bo mi się bardzo podobają właśnie te Aha. wzorki i zawsze Aha. się zastanawiam jak to się robi. Te A. bardziej skomplikowane A. są, są po na lewają. szablonach. A Aha. to robi się bez wkładania czegokolwiek, tylko samo samo. samo, samo Dobra. Dobra, bardzo dziękuję. Tak, Łukasz Dzień teraz pije kawę i nie wiem, czy uważacie, ale to jest podcast, niestety. Nie możecie go zobaczyć, ale Łukasz ma wzorek. W... Nie w serduszka. To jest twarz i chmurki, takie chmurki, logo polskiego Detroit. Takie. A, no to, no, to no, to troszeczkę może, troszeczkę, rzeczywiście, no, więc, masz rację. To, to, to... Napijcie się czegoś? Wodę nierealną, jeśli to wasz generał. Nie, tam wodę, coś mocniejszego. Herbaty? Z dwóch torebek wam zrobię. Zmowa kontrolowana. Łukasz spotkaliśmy się Zmowa tutaj z okazji dziesięciolecia podcastu Nie Tylko Dla Orów. Jakiś wykład tutaj inni prowadzą, jak to podcast Nie Tylko Dla Orów jest fajny, fantastyczny, a my tutaj wyszliśmy, jak to się mówi, nowomodnie na backstage. Chciałem się spytać, te 10 lat podcastu Nie Tylko Dla Orów, how do you find this, tak powiem, z angielskiego, bo my byliśmy bardzo anglojęzyczny. If you would like some fine, please help yourself, Jerry. Nie, nie, tu, tu, tu do znajomego mówiłam Filip, bardzo ci gratuluję. I, I ja dobrze wiem, jak to jest, czy prawie dobrze wiem, jak to jest. Sławnym. Tyle wytrwać. Sławny przystojny, tak. tak. E, wytrwać i rzeczywiście zadbać o to, żeby ta treść była ciekawa i utrzymać tych, tych, tych słuchaczy. Także szczerze ci gratuluję, bo, bo, bo wiem, to jest, że, że jest. Ja cię tu zaprosiłem to zaprosiłem na to spotkanie Na to spotkanie tak, dziesięciolecie no. Podcastu. E, ale, ale tak już szczerze. To jest naprawdę, powinniśmy być, wszyscy sobie tutaj gratulować, bo to jest ciężka praca, dużo, dużo wyrzeczeń, pieniądze, żadne. No, plusem jest to, że, że, że fajna zabawa i fajni ludzie. Element reklamowy teraz. Hadrian mówi, jak jestem wspaniały. Filip jest wspaniały. Słuchaj słuchacie podcastu? Jakiego słuchacie podcastu teraz na przykład? Zamknijcie okna, żeby orły wam nie wyleciały. Nie tylko dla orłów. Przepraszam bardzo, myśmy się chcieli widzieć z dyrektorem tego ośrodka. Konferencja dzisiaj na temat 10 lat podcastu nie tylko dla Orów. Zaprosiliśmy mnóstwo gości, m.in. przybył Hugo Kosiński. I to jest człowiek, od którego trochę się uczyłem podcastingu, PL 2005. I. Kiedy to było? Bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Chciałem się spytać Słuchajcie. dzisiaj, tak jak powiedziałem, dzisiaj na podkonstrukcję Chylaru. Zobaczmy, mnóstwo gości zaprosiliśmy. Jak Ci się podoba? Dziewczyny, catering, wszystko? Tylko poważnie, tak? No, poważnie, no, no, no, no, no, no, no, no. Nie, jak to podsumowujesz? Proszę. Czy to nie jest te 5-6 lat za późno taka, takie spotkanie? Kurde, wiesz, co właśnie trudno powiedzieć tak naprawdę, bo ja się tutaj dowiedziałem, patrzę, ile, ile tych podcastów sobie jest w Polsce. 207, liczyłem przedwczoraj. Ale, ale one działają, czy po prostu nie, sobie są? Nie, to co wyszło. To co wyszło w ogóle, no właśnie, ale to co tak sobie jakoś tam funkcjonuje. Mhm. E, no, funkcjonuje po... pewnie jedna trzecia. Parę refleksji. Jedna refleksja, że no, nie ma tu kobiet prawie, no bez przesady. Tu, tu jest tak, jak, w, jak sobie badamy tam kontestacje u nas, nie. ilu il mamy mężczyzn, a ilu mamy kobiet, więc tych kobiet jest... Ostatnio dużo więcej, rzeczywiście, bo już kilkanaście procent. Ale wciąż jest... Ale a, tak, to generalnie jest jakiś takim medium dla, dla mężczyzn, przez mężczyzn robione. Nie, nie ma czym to polega, ale tak, tak jest. Teza o tym, że mężczyźni są brakującym ogniwem w ewolucji pomiędzy nami a małpami, da się udowodnić. Nieważne. tak Chciałem... praktycznie... No... Mm. Spotkania podcasterskie, tych nie wiem, znacznie więcej niż ja. Znacznie inne były. No, się raczej nie ludzie. Tylko z racji wieku i doświadczenia. Inne też osoby. Ty, jak zgadniesz, kto tu był przed chwilą, wyskakuje z 20 papierów. Uwaga! O, kierownik! Aha! Krystian, mój irlandzki przyjaciel. Zaprosiłem go dzisiaj na konferencję z okazji dziesięciolecia podcastu Nie Tylko dla Orów". powiedz mi, jak dzisiaj Ci się podoba na konferencji? Czy był dobry catering, czy wykłady na temat wyższości podcastu Nie tylko dla Orów nad podcastem Made in Ireland, Przemka Szypanika? Czy to wszystko na przykład się trzyma kupy? Jak, jak w ogóle... Znajdujesz, jak to się mówi, pan Jeszcze raz powiem, how do you find dzisiejszą konferencję na temat dziesięciolecia najlepszego, najsympatyczniejszego podcastu, nie tylko na Znajduję bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Podoba mi się tutaj. O cateringu nie słyszałem, szczerze mówiąc. Byłem na papierosie. Byłem tak, ja mam catering ze sobą w pasce 20 sztuk, także... Także okej. Okay. Eee, podoba mi się wszyscy atmosfera, bo jest, jest rodzinnie. Wałem się trochę, że będzie to jak typowe takie konferencje blogerskie, gdzie po prostu, gdzie jest lans, tylko i wyłącznie, i puszenie się, i próba sprzedaży jakiegoś produktu. A tu się jednak zebrało w sumie e, w dużym stopniu grono ludzi, którzy, którzy są pasjonatami tego, co robią. I, no i fajnie w ogóle. Niektórzy no, za zakasa, niektórzy bez. No, wiesz co, ważne, żeby być pasjonatem. Jeżeli wydaje mi się, że to jest to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy na tej konferencji, ważne jest idea fix całego podcastu. Eee, dlaczego zasiadasz przed mikrofonem? Jeżeli zasiadasz po to, żeby promować jakiś produkt, no to ten podcast tak naprawdę jest tylko jakimś produktem. To jest taki no, kolejny jakiś, jakiś kanał marketingowy, który e, nie wiem, pojawia się w telewizji czy gdzieś. No tutaj pojawia się jako formie podcastu. Jeżeli e, zasiadamy za mikrofonem, po to, żeby sami mieć z tego zajebisty fan, robić po prostu to, co się lubi i mówić to, co chcemy tak naprawdę na no, tematy, które nas totalnie pasjonują, e, nie, nie kalkulując od razu w głowie, ile na tym zarobimy, to jest okej. Okay, to jest kompletnie nie na temat. Banda indywidualistów, to już było się Filip Dawidziński, którego w końcu udało mi się poznać, bo faceta nie ma w Złowa Polsce przebywa cały czas w Irlandii, gdzieś tam włóczy się po świecie. Tak, bo on e... takim, można powiedzieć, wystąpił na tej konferencji tak zgodnie z bo tak ty się śmiejemy nieraz, że ty jesteś ojciec, ale to jest taki, taki ojciec podcastingu e, i no już ponad 10 nie lat. No, ja jestem nie, no jesteś tak, ambasadorem. A nie, ty jesteś ambasadorem, okej. Okay. Oj, ojcem podcastingu Filip Dawidziński, można powiedzieć, że jest. Stuknęło w tym roku ponad 10 lat. To to jest, no jest... wychodzimy! Zapraszamy na kolejny odcinek, w którym Filip powie... Koleżanka jest świeżynka, ja jestem starym, zgrzybiałym podcasterem. I tak szliśmy z kolegami tutaj na to spotkanie i widzieliśmy, że będzie o kasie, o marketingu, robieniu z podcastów narzędzia do robienia kasy. i Trochę się nie rozczarowaliśmy, aczkolwiek jest bardzo sympatycznie. Dużo fajnych mordek można spotkać, ale słuchając dziewczyn trochę wciśnieniem mi skacze, bo to podcasting, z tego co mówicie, to jest narzędziem. Trochę pokazać dupsko, żeby się więcej ściągało różnych rzeczy, ale to jest wasze prawo, tak macie prawo się nie powiem że lansować ale sprzedawać wasze produkty u nas jak zaczynaliśmy to było inaczej kurwa Były po prostu po prostu skąd ci biedni ludzie kurwa mają to zrozumieć bo ja z tego nic nie rozumiem ciąg dalej się nastąpi.